Nowiny drugiego tygodnia 2015 roku. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Jest ze mną w studiu również Marek Mazurkiewicz. Witam i w, w, w Lublinie, w Lublinie Szymon Grabarczuk, z którym za chwilkę się przywitam. Audycji nie było dosyć długo i y, uzbierało nam się cała masa, cała masa tematów, y, których wszystkich dzisiaj nie omówimy. Jeszcze przyszło mi do głowy, że przecież ranking wypadałoby omówić za ostatni rok, ale to myślę, że poczekamy, poczekamy na wsparcie. Poczekamy na wsparcie być może w przyszłym tygodniu albo za dwa tygodnie, bo w przyszłym tygodniu też coś mamy ciekawego. A najpierw powitajmy może Szymona. Cześć Szymon, jak się masz? No, cześć! Nie z San Francisco, nie z Londynu, tylko z Lublina. No właśnie. E, całkiem dobrze. Tak zastanawiałem się, gdzie jesteś właśnie <śmiech> dzisiaj. No jeszcze cały czas usiedliesz w domu. Krzyśka nie ma, bo jest w Łodzi na ważnym spotkaniu na szczycie, razem z pozostałymi, nie wszystkimi, ale członkami zarządu. E, jest tam również e, Magalia, czyli Natalia. No ciekawe, co, co ustalą, bo to jest takie podsumowanie stu... No i Marta Walina-Raczewska, czyli innymi słowy wszyscy nasi pracownicy tak. i merytoryczni i e, no, jak, jakaś tam jakaś, jakaś część zarządu. No więc to takie podsumowanie po studniach od momentu zatrudnienia wychodzi na to, że tutaj jakoś próbują zrobić podsumowanie. Bardzo ciekawe, jakie, jakie będą wnioski. Hmm, może poczekamy na za tydzień albo za dwa tygodnie, żeby na coś wnioski. na ten temat powiedzieć. tak. Co dzisiaj w programie? Najpierw powiemy troszeczkę o naszej audycji w zeszłym roku, o Dniu Domeny Publicznej, o zachęcie do Wikipedii, o 600 najbardziej aktywnych użytkownikach polskiej Wikipedii, o nowej edycji Wikigrantów, o tygodniu artykułu alpejskiego, o, podsumowanie dyskusji o zmianach w zapisywaniu tytułów szlacheckich i honorowych w artykułach, to nie wiem, czy zdążymy. Wniosek e, grzdacza na temat archiwizacji treści Wikipedii. E, magiczne słowo sortuj. No i jeszcze dyskusja z kawiarenki na temat nazwy użytkownika. Nie wiem, czy wszystko się zmieści. Jeśli nie, no to na pewno tematy nie będą pominięte, tylko przeskoczą do kolejnych audycji. No więc właśnie, więc jak to wyglądało w podsumowaniu naszej audycji z, w 2014 roku? E, ostatnio wrzuciłem wszystkie te audycje do Archive.org, żeby łatwiejszy był do nich dostęp i żeby można było szybko dotrzeć do odpowiedniej audycji, a przy okazji zarchiwizować na takim serwerze, który no nie zginie, mam nadzieję, jest większa szansa niż... No ja też mam taką nadzieję, zwłaszcza, że tego serwisu używamy do archiwizacji linków y, źródłowych na wikipedii, także... Archive.org, tak? Tak. Mhm. A nie Archive.today? Today. Bo to y czasem... Różnych, różnych. Mhm, Najlepiej moim zdaniem byłoby jedno i drugie, ale chyba jeszcze nie mamy odpowiedniego mechanizmu w szablonie. No ale, ale w każdym razie jest. Są te audycje w jednym folderze, także łatwo można wszystkie odnaleźć. 39 audycji. Nie 52, tak jakby wypadało z tygodni, ale 39. Mieliśmy troszkę przerw. W każdym razie łącznie to jest jeden dzień, 7 godzin i 40 minut nagrań. Także to trochę się zebrało. Trochę robi wrażenie, jakby słuchać tego ciurkiem, to trzeba było tyle poświęcić czasu. No i cóż, jeśli ktoś ma ochotę zajrzeć, to zapraszamy na stronę nowiny.wikiradio.org. Yy, nie, coś pomyliłem. Nowiny.podcasty.info i tam w notatkach do drugiego tygodnia, do, do naszej dzisiejszej audycji, będzie można znaleźć linka do archive.org. Nowiny Wikiradia po prostu, trzeba tam wyszukać w archive.org i wyskoczą, i chyba z 2013 też tak zarchiwizowano, już nie pamiętam. Yy, tak, jest tutaj na dole link do tego. Czas szybko leci. Do 2013. No właśnie, więc to taka, tylko takie podsumowanie naszej audycji. Ale jest postęp, bo w 2013 było 30 audycji. Postęp, no to znaczy więcej tematów jest i więcej chętnych do omawiania <śmiech> i bardzo się z tego cieszę. Dzień domeny publicznej w Muzeum Powstania Warszawskiego już we wtorek o godzinie 17. Zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby z nami świętować. Świętowanie będzie polegać na tym, że spotkamy się przede wszystkim. Będzie można robić zdjęcia w muzeum. Nawet ja powiedziałem, że nie tylko można, ale to jest bardzo wskazane. Bardzo wskazane jest tak, żeby robić zdjęcia. Ale będą również wystąpienia takie krótkie, dziesięciominutowe, na temat tego, co się dzieje obecnie z, właśnie z, z domeną publiczną, jakie są pomysły, jakie projekty, co, co, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o domenę publiczną, a piszczy dużo, to znaczy dużo się dzieje, o tym się na co dzień nie mówi, czasem próbujemy coś opowiedzieć w audycji Wolna Kultura na przykład, ale, no, ale takie podsumowanie co roku jest bardzo przydatne i fajne. Mam nadzieję, że uda mi się nagrać te wszystkie wystąpienia i, i zaprezentować w podcastach Wiki Radia. Co ciekawe, to jedno, jedno, znaczy pierwsze wystąpienie jest nasze, to znaczy nasze w sensie projektu nagrania utworów Baczyńskiego, które przekażemy do domeny, znaczy do, do, do, do wikimediów. Trwają te nagrania, rodzą się w bólach, bo to nie jest łatwa poezja. Studio aktorskich interpretacji literatury nad nim pracuje. To jest trójka aktorów, którzy podjęli się tego zadania, naprawdę niełatwego. Ja sam tutaj siedzę z nimi i, i rejestruję to wszystko, także. No widzę jak, jak, jak to się w bólach rodzi, ale rodzi się coś pięknego, także warto będzie e, później e, sięgnąć do, tych, m, do, do tego projektu, do, do efektów tego projektu. Jakiś terminarz tego projektu, w sensie kiedy możemy efekty jakieś usłyszeć gdzieś? Coś? Myślę, że już e, w połowie stycznia, czyli lada moment, pierwsza część tego, bo to jest duży projekt, on się składa z trzech części, jest podzielony na trzy części, w tej chwili re, realizujemy pierwszą część. Te trzy części to y, takie poezje wojenne, y, druga część to poezje miłosne, a trzecia część to opowiadania, bo tak mniej więcej y, można podzielić y, twórczość Baczyńskiego właśnie na trzy takie sfery i, i w ten sposób realizujemy ten projekt. Na razie no, ta twórczość wojenna, właśnie te poezje wojenne są takim... No, Naprawdę trudnym, ale bardzo ciekawym przeżyciem, doświadczeniem również dla aktorów, którzy dowiadują się bardzo wiele o Baczyńskim, czytają różne opracowania, a dlaczego tutaj na przykład jest woskowa owieczka w, w wierszu, to, to, to też się wiąże z interpretacją właśnie i z, z tym jak, jak to jak to interpretować, jak, jak do tego podejść. Mam nadzieję, że uda się podczas tego właśnie Dnia Domeny Publicznej przedstawić ten projekt, nad którym pracujemy i pokazać też, bo nagrywamy też filmik, taki wideo, który będzie też promował ten projekt w innych miejscach, na YouTubie, na Facebooku, w różnych miejscach. Chcemy też porozmawiać w Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby dołączyć te nagrania do, do ekspozycji. No, ekspozycji albo do jakichś zbiorów powsta Muzeum Powstania Warszawskiego, żeby były dostępne. No to byłoby fajnie, gdyby nie tylko dołączyć do zbiorów, których będą gdzieś w piwnicy, ale żeby też e, mogli ludzie z tego skorzystać. No oczywiście u nas też będą opublikowane i na Wikimedia Commons jak najbardziej. Stowarzyszenie Wikimedia Polska e, przydzieliło nam fundusze na, na, na realizację tych nagrań, także przynajmniej na razie tego pierwszego, pierwszej części projektu. Z kolejnymi będziemy sukcesywnie występować pewnie o kolejne dofinansowania. Ale też są już plany, żeby zrobić coś więcej, to znaczy, żeby zrobić spektakl. Bo reżyser, który, który przygotowuje te materiały do nagrania, no taki ma pomysł, po prostu już długo nad tym pracuje, gdzieś mniej więcej 4 miesiące. Znaczy, to nie jest taka praca codziennie po 8 godzin, ale, ale w głowie mu to siedzi w każdym razie i, i tak zmierza chyba do tego, żeby zrobić z tego jakiś spektakl, który byłby również z piosenkami. I, i być może tutaj będziemy też starali się o jakieś pieniądze na to, żeby kompozytora zatrudnić, który, który wymyśli muzykę do ballad na przykład, które są bardzo piękne, Baczyńskiego. No ale to to wszystko pomysły, projekty. Będziemy informować na bieżąco. Oczywiście kolej, no i jeszcze kilkanaście wystąpień na tematy innych projektów, innych działań w sferze domen, związanych z domeną publiczną. Także zapraszamy, 17. Muzeum Powstania Warszawskiego, sala pod Liberatorem, tak to się nazywa, tam jest taki wielki samolot w środku muzeum. Jest tu gdzieś lista tego, co tam dokładnie będzie, czy tylko ten na Na razie, na razie ten program jeszcze jest dopracowywany, ale, okay. ale już robocza lista jest, która tutaj nie jest opublikowana w tym linku myślę, że to kwestia kilku godzin może, a może jutro będzie opublikowane. No w każdym razie w dwóch godzinach to się ma wszystko zamknąć i, i tyle, tyle będzie pewnie trwało. Kolejna rzecz to już za tydzień, 17 stycznia zapraszamy od 12 do Zachęty w Warszawie. Myślę, że wszyscy wiedzą, gdzie jest Zachęta, nie trzeba mówić. Przy Placu Piłsudskiego, tak z grubsza i będziemy tam współpracować z Zachętą, to znaczy będzie można fotografować wszystkie pomieszczenia i zapraszamy do tego z aparatami, żeby, żeby to zrobić. Będzie można spotkać się z pracownikami Zachęty, no i cały program jest już wypisany, także zapraszamy do linku na Facebooka i do linku w Wikipedii na temat tego wiki projektu Glam czyli galerie, archiwa, muzea i biblioteki, które udostępniają swoje zbiory na wolnych licencjach albo otwartych licencjach. To różnie bywa. Kolejny temat to 600 najbardziej aktywnych użytkowników polskiej Wikipedii. Takie podsumowanie robimy raz na pół roku mniej więcej, tak? To znaczy, znaczy tam to są jest... dane. Nie. za. Dużo, dużo rzadziej, to akurat obejmuje pół roku, ale takie podsumowania są no raz na jakieś dwa lata. Czyli to nie jest na bieżąco, tylko... Yy... Nie, to nie jest na bieżąco. Mhm. Bo to nie jest robione tak, w... znaczy to robi bot, tak? Więc tego bota trzeba uruchomić, odpowiednio go no, ustawić. No raz na rok, powiedzmy, tak. Okay. Więc no. to, z tym jest Taka. trochę roboty. No to jak to wygląda, powiedzcie w takim razie? Moim zdaniem wygląda przerażająco, zważywszy na ilość edycji, którą mają ostatnie osoby na tej liście. Bo za ostatnie pół roku to jest ostatni aktywny, ma 191 edycji. Numer IP w dodatku. Y nie, zalogowany użytkownik. Znaczy, ale, ale z numerów IP też y, niektórzy ludzie edytują w dużych liczbach, także y, to wcale nie jest jakieś tam dziwne. To znaczy, jak na to spojrzałem, to y, przeraziła mnie tak mała ilość y, tej edycji. Żeby zmieścić znaczy, się w To Znaczy, bez takiego, wie, że przeraziła, bo... To znaczy, przykład, no może przesadę, okej. Okay. Y, y, y, rok, rok temu to było 226, też, czyli... Y, Dosyć blisko tego 200. Zobaczę jak było dwa. Nie, sorry, trzy lata temu. A nie rok temu, tylko dwa lata temu. Także, no to to nie jest takie bardzo, właśnie, regularne. Najmniejsza, 300. No okej, okay. wtedy to było 300, teraz zjechaliśmy do 191. To tak, z tym, że też wtedy trzeba pamiętać, były globalboty, a teraz może ich tak nie ma, więc, no właśnie. No ale to jakaś tendencja, którą obserwujemy od jakiegoś czasu, że jednak spada zainteresowanie Wikipedią od strony edycyjnej przynajmniej, pewnie rośnie stale, to znaczy utrzymuje się na mniej więcej takim samym poziomie zainteresowanie czytelników natomiast. To znaczy z tego bym nie wyciągał jeszcze pochopnych wniosku, że ta wartość tam ostatnia spada, bo... Yy, znaczy, spada, to akurat spada. Znaczy, no ta, to, akurat to akurat spada, spada tak? Spada. Ale mówię, że z tego tylko nie można wyciągać y, wniosku o ogólnym spadku, bo y, to jest tylko pewien wycinek, tak? Y, może być tak, że mamy po prostu długi ogon, który nam te, y, tych, y, tą aktywność utrzymuje, tak? Chociaż skąd i wiadomo, że też spada. No właśnie. Y, y, tak, znaczy tak, tak, teoretycznie to może jest możliwe właśnie, że, że jest bardziej rozproszona y, ta współpraca. No i kogo tutaj mamy na pierwszym miejscu, bo to też się zmienia. To nie jest tak, że przez cały czas jest ta, ten, ten sam użytkownik. Tak, na pierwszym miejscu z 33 ponad tysiącami edycji Przemek y, Jachr. Mhm. Czyli Jar po prostu. Prawdopodobnie to Hr to H jest nieme. Jar. Mhm. E, Matias Rex e, na drugim jest 13, także to już jest duża różnica bardzo. Macuk na trzecim miejscu, Roman Miller na czwartym, no i Lowdown na piątym, 11 207 edycji. To i tak jest, to są, to są olbrzymie liczby, gratulujemy fantastycznie, że, że, że mamy takich użytkowników. Yy, nie jestem pewien, czy to są edycje z przestrzeni głównej tylko? Nie. Wszystkie? Absolutnie nie. Okej. Okay. Inaczej Adam na przykład nie byłby tak gdzieś wysoko, bo nie, nie jest. To nie są przestrzeni głównie. No Matias Rex w ogóle jest w czołówce wszystkich edycji za cały okres edytowania na drugim miejscu. PMG tak. na pierwszym miejscu. Jest niekwestionowanym królem tak. od dłuższego czasu. Ostatnio, właśnie za ostatnie pół roku, jak tak o połowę spadła jego liczba edycji, ale, ale ciągle no bardzo dużo. Tak, e, no, jest, jest o połowę mniejsza niż Matthias Mat, Rexa. Tak, tak. Mhm. No, w każdym razie to jest olbrzymi wkład. Trudny do przecenienia, tak mi się wydaje, bo to jest wkład, który, z którego każdy może inny korzystać i wszyscy korzystamy. Także dziękujemy bardzo, liczymy na kolejne edycje, zapraszamy do edytowania Wikipedii. Może nie od razu, żeby <grych> takie... No jak, od razu na listę 600? Od razu na listę 600, niewiele trzeba, 191 edycji w ciągu pół roku. E, no dobrze, to ten temat, i coś jeszcze macie do powiedzenia na ten temat, bo tu chyba No już... chyba nie, bo to, to chyba trzeba było przedstawić jakimś szerszym światłem, a teraz no nie jesteśmy chyba na to przygotowani. Nie jesteśmy. Nowa edycja Wikigrantów rozpoczęła się z 1 stycznia, tak jak co roku się zaczyna, ale co to znaczy? To może ty powiedz, Szymon, co, co, co to znaczy, że się rozpoczęła nowa edycja Wikigrantów? Na podstawie regulaminu z 2013 roku, który już tak w pełni wszedł w życie w 2014 roku, Wikigranty Nowa komisja i nowe, nowe sprawozdanie, nowy budżet i w ogóle y, zaczynają się 1 stycznia, bo wcześniej to miało miejsce tak, że po zakończeniu roku y, zarząd uchwalał y, nową edycję Wikigrantów i tam to zawsze się y, odbywało gdzieś koło lutego, a w tym momencie mamy y, no, taką sytuację, że jeżeli ktoś nie zgłosi tego znaczy, jeżeli może inaczej, jeżeli ktoś to zgłosi dzień przed Sylwestrem, to komisja się wstrzyma i w nowym składzie rozpatrzy to po nowym roku. Więc to jest ciągłe. No i cóż, i, i w tym roku mamy 25 tysięcy złotych w budżecie, chyba że będzie potrzeba powiększenia tego budżetu. Czekamy na projekty. W tamtym roku mieliśmy ich 75, a dwa lata temu 30, także wzrost jest bardzo duży. no Też zależy nam, żeby było to coraz szerzej znane wśród członków społeczności w ogóle projektów Wikimedia naszych. Teraz trwa dyskusja na Wikipodróżach. Tam Jeden użytkownik chce zrobić coś, w odpowiednik naszych tych wikipedycznych tygodni tematycznych i zasugerowałem, że właśnie gdyby mieli jakieś wydatki, no to przy tej okazji mogą też zwracać się z prośbą o granty. Więc być może krąg tych osób, które z tego korzystają, powiększy się o tych twórców wiki podróży. Znaczy na wiki podróżach na Wikipodróżach, na Wikipodróżach można się spodziewać dużych wydatków, więc nie wiem, czy wiki granty są na to gotowe. Są gotowe, znaczy wiesz, 1500 zł jeden grant to jest całkiem dużo. Bo to jest maksymalna e... kwota, którą można się starać z wiki grantów na tak, jeden. Tak, tak, to jest maksymalna e... kwota, 1500 zł za jednym, w jednym, w jednym wniosku. E... Wydaje mi się, że jak na takie podróże po kraju, to jest, to jest bardzo, bardzo dużo. Poza Polskę też mi się wydaje wystarczy, bo nawet mieliśmy kiedyś wniosek o, o podróż do Izraela. Więc nie ma problemu, no, nikogo nie próbujemy wysyłać gdzieś do Bollywood czy do Doliny Krzemowej ale w naszym regionie 1500 zł za, oczywiście to nie jest tak, że komuś fundujemy wyłącznie wycieczkę krajoznawczą, za, za, w zamian za jakiś wkład, to znaczy on potrzebuje wydać, żeby gdzieś tam pojechać i na podstawie tego, co zaobserwuje, napisać przewodnik turystyczny na wiki podróżach. To, to, za to, no, jeżeli byłby dobrze, do, dobrze napisany wniosek, to myślę, że e, pochylimy się na tym całkiem serio. No, a tak czy inaczej, e, tradycyjnie Wikipedia, e, Wikimedia Commons i robienie e, dokumentacji fotograficznej, no, e, Wikisłownik, być może troszeczkę e, Wiki źródła. Wikinews raczej nie, z tego co pamiętam. W sensie się nikt Wiki nie zgłasza. chyba też raczej nie. Ale to trzeba by, muszę bym sprawdzić. No, niektóre y, projekty, ze względu na swoją specyfikę, potrzebują dużo mniej wsparcia finansowego. Albo mhm. y, ze względu na specyfikę taką merytoryczną, tego co jest pisane, albo taką organizacyjną, tego kto pisze i ile i jak często. No i przypomnijmy, że jeśli ktoś ma pomysł na wsparcie Wikimediów no i, i, i chciałby wydać więcej pieniędzy, potrzebuje więcej pieniędzy na to, żeby zrealizować ten projekt, no to, no to może złożyć projekt do zarządu. I on też, tutaj też ważne, żeby to podkreślić, że szybko są rozpatrywane te wnioski, bo to na ogół, jak się na przykład, nie wiem, o taki grant składa do miasta, taki wniosek, no to on to, to trwa półtora, dwa miesiące co najmniej, żeby go rozpatrzeć. Tutaj wiki granty są rozpatrywane właściwie natychmiast, można powiedzieć, bo w ciągu kilku dni. E, tak, a... to znaczy regulamin od nas wymaga 72 godzin w takiej najbardziej typowej sytuacji, więc można powiedzieć, że cztery doby po złożeniu wniosku sprawa już jest załatwiona tak, że kto chciał coś kupić, to mógł już sobie przez ten czas kupić, otrzymać, gdzieś tam wysłać dokumenty, otrzymać zwrot i w ogóle. No właśnie. Także to, po czterech dobach szybko. może być mm -hmm. załatwione wszystko. Natomiast y, y, w zarządzie to spotkania odbywają się raz w tygodniu, także też, też szybko te decyzje są podejmowane, ale no, wtedy wymagana jest obecność podczas spotkania na IRC-u, na kanale irc no um, tak, osoby, bo, która wnioskuje. Tak, no tak, zarząd obraduje głównie na, na IRC-u i to są otwarte spotkania, a komisja obraduje głównie metodą mailową. Mm -hmm. Tak jest po prostu szybciej dla nas. No to specyfika, każdy ustala, jak, jak mu wygodniej. I no. warto też chyba zaznaczyć, że jest chyba niewiele odrzuceń z tego, co tak obserwuję. Nie liczyłem tego, ale mam wrażenie, że większość wniosków jest przyjmowanych. A, znaczy odrzucenie jest bardzo mało, bo już mniej więcej wiedzą ludzie, co mogłoby być odrzucone. To znaczy wiadomo, że jeżeli ktoś chce robić dokumentację fotograficzną, to możemy mu dać pieniądze na bilet, na wyjazd ale nie damy mu aparatu ani kosztu, znaczy po prostu kosztu aparatu też nie, nie, nie zwrócimy. Tak samo nie fundujemy wycieczek, które kto, ktoś sobie chce odbyć i tylko przy okazji coś tam zrobić dla Wikimediów, tylko raczej to refundujemy te wydatki, które się wprost wiążą z, ze wzbogacaniem Wikimediów, ale jeżeli Ktoś idzie do muzeum i mówi, że zrobi dokładną dokumentację i potem to wszystko będzie na konącach i, i tak dalej, to nawet jeżeli on by chciał sobie pójść do muzeum sam z siebie, a zrobi coś dla, wiki, dla wikimediów, no to my to traktujemy jakby to był cel jednak dla wikimediów, a nie dla y, siebie samego. Mhm. No zwłaszcza, że to naprawdę dużo pracy jest, to nie jest tak, że po prostu się narobi zdjęć bo zdjęć można narobić no, dużo w krótkim czasie nawet, ale potem trzeba je opisać i jeszcze załadować i jeszcze w dodatku skategoryzować. No to jest troszkę z tym roboty, ale, ale myślę, że dla osoby, która... Tak, bo czy to zdjęcia, czy to właśnie, no właśnie pisanie artykułów. Z tym, że no jeżeli taka osoba chce się czegoś podjąć, to to dla niej jest całkiem normalne i raczej obserwujemy to, że ludzie wnioskują o dofinansowanie czegoś, co i tak by zrobili, tylko po prostu są, jeżeli wnioskują do, do Wikigrantów, to są o te parę, parę dziesiąt, paręset złotych do przodu. Albo coś zrobią szybciej, albo coś zrobią łatwiej. No, jeżeli ktoś chce odbyć jakąś tam wycieczkę, to prawdopodobnie i tak by odbył, ale dzięki Wikigrantom no, załatwi takie, zrobić znaczy no, spełni dwa cele za jednym razem, tak bym powiedział. Mm -hmm. No na pewno to też jest, może podpowiedzieć, że jeśli ktoś jest w danym miejscu, które jest jakieś takie rzadko odwiedzane na przykład i ma możliwość zrobienia dokumentacji jakiejś dla Wikimediów, no to po prostu mówi, a no to, no to czemu nie, prawda? I wtedy, wtedy może naprawdę dużo wzbogacić o ciekawe treści Wikimedia i, i wszyscy są zadowoleni, a, a sobie obniżyć też koszty jakoś tej, tej podróży. No dobrze, no to zapraszamy do udziału w Wikigrantach. Link oczywiście jest w notatkach do dzisiejszej audycji na stronie pl.wikimedia.org. Można znaleźć Wikigranty i tam szczegółowy opis no, całego tego projektu Wikigrantów, jak, jak, jak on wygląda. Wniosek się naprawdę łatwo składa, nie trzeba z nikim rozmawiać, po prostu się wypełnia poszczególne... No, no, no nie Pola, a, a jeżeli Pola, tak. też są jakieś y, wątpliwości, to dosyć łatwo złapać mnie, czy, czy Elf Helma, y, który jest przewodniczącym. Y, mamy nowego członka komisji, bo jest to Wiktoryn. Jak on się wdroży, to y, prawdopodobnie też będzie mógł być całkiem pomocny no, mm -hmm. także nie, niedawno właśnie przynajmniej jedna osoba, jak nie kilka, ale to już może moja zawodzić, w każdym razie były pytany o, o to, jak w praktyce wygląda właśnie ta sprawa defikatora. Mm -hmm. Kolejny temat to rozpoczął się od 10 stycznia, czyli od dzisiaj, tydzień artykułu e, alpejskiego. Tygodnie tematyczne to nie jest każdy tydzień w tygodniu, w roku, tylko po prostu raz na jakiś czas jest taka akcja organizowana. Zapraszamy, jeśli ktoś interesuje się właśnie tym rejonem alpejskim, ono obejmuje kilka państw, jest tutaj dokładna mapka jaki to rejon. No, sporo jest teraz wyjazdów w, w tamte rejony pewnie, chociaż nie wiem, może ostatnio mniej, <śmiech> ale, ale na pewno ludzie tam jeżdżą i mogą się zainteresować też, żeby poczytać o tym, dokąd jadą, albo żeby coś dodać tutaj do zdjęcia. Można porobić pewnie jeszcze jakiś miejsc, które są niesfotografowane. A jakby ktoś nie miał natchnienia o czym pisać, to jest cała li długa lista czerwonych linków, także... Zapraszamy, widzę tutaj na przykład, że kantony francuskie mamy w ogóle prawie nieopisane. Także... Czerwonych, czyli takich, które wymagają, Napisania. Żeby, żeby napisać artykuł. Tak. No w taki link się klika i utw utworzyć jego po prostu. Tak. I Ale... ma się nadzieję, że potem nie jest kasowany. No więc najlepiej to w brudnopisie najpierw sobie zrobić, a potem e, zaproponować jako artykuł. Ale jeśli jest dużo tych czerwonych linków, to na ogół jest duże, duża potrzeba takiego artykułu, bo, bo to, to jak gdyby te czerwone linki świadczą i chyba liczba. Tytu. W sensie dużo linkowań jest, tak, to świadczy. Nawet gdzieś mieliśmy kiedyś takie zestawienie i najczęściej linkowane artykuły, których jeszcze nie mamy. O, to... Tak, znaczy to wszystko jest. To, to spróbujcie to wyciągnąć, to może porozmawiamy. Ale to zapraszam na, na WP2.pt, czyli Wikipedia Propozycje Tematów i tam to wszystko jest. Aha, Aha, no to świetnie. WP-PT. To, to bym poprosił linka tutaj w takim razie też w notatkach, żeby już to o czym mówimy, żeby było też w linkach. Właśnie, taki temat. Podsumowanie dyskusji o zmianach w zapisywaniu tytułów szlacheckich i honorowych w artykułach. No to jest jeden z takich tematów, który no, już od dawna wiadomo, że jest encyklopedyczny, to znaczy te tytuły szlacheckie i honorowe. I, i po prostu tutaj ta dyskusja toczy się na temat właśnie tego, jak... jak no, kilka wniosków jest złożonych m, dotyczących artykułów biograficznych i tytułów właśnie honorowych i szlacheckich. Znaczy tak, e, konkretnie e, mówiąc już e, mhm. to ona się zakończyła i dotyczyła tego, czy pisać m, nazywać e, artykuły powiedzmy ktoś tam, ktoś tam e, pierwszy baron coś tam e, czy pisać e, na przykład Jan Kowalski, Kawaler Orderu, coś tam, coś tam, CMG, OBT, KT, bla, bla, bla. Tak zwane post-nominal co jest dosyć popularne w krajach anglosaskich. No i tutaj ja byłem między innymi właśnie wśród tych, którzy, no, których pogląd przeważył, że Raczej nie powinniśmy tak pisać, nawet jeżeli, nawet jeżeli to jest uszanowanie czyjejś tam specyfiki, że on by tak sobie dodał po swoim nazwisku jakiś skrót, który polskojęzycznemu czytelnikowi jeszcze sam z siebie nic nie mówi. Nawet jeżeli jemu przysługuje przed imieniem sir albo lady, to, no to u nas nie przysługuje nic typu hrabia, książę, profesor, doktor i w ogóle, tylko zawsze się mówi Jan Kowalski i gdzieś tam naukowiec, doktor habilitowany. i, i No więc tak doszliśmy do wniosku, że, że tytuły szlacheckie i honorowe nie są tak eksponowane jak w anglojęzycznej Wikipedii. Raczej podchodzimy do tego z nastawieniem takim republikańskim, że nawet jeżeli ci Jakiś tytuł przysługuje, to on jest podawany jako gdzieś tam. Następna informacja dalej, daleko, daleko po imieniu i nazwisku. <kuh> znaczy, y tak bardzo, bardzo daleko, ale w każdym razie to nie jest tak ważne jak imię i nazwisko. To, y to ustalenie dotyczy tylko nazywania artykułów, czy też na przykład y pierwszego wyróżnika w artykule już w treści? To już sobie przeczytaj w, okay. w tych samych tych ustaleniach, bo to już jest napisane. No i możesz, to, to, jest, to jest króciutkie, wiesz, tylko dwa punkciki. I w pierwszym punkcie jest właśnie napisane, że w nazwie artykułu tylko wtedy, kiedy to jest niezbędne dla, cel, dla celów jednoznacznienia. Jeżeli Jan Kowalski byłby jednocześnie markizem de coś tam i baronetem von coś tam, i wtedy no trzeba by było to rozróżnić, to wtedy to może być w nazwie. Znaczy, jeżeli jeden Kowalski byłby baronetem, a drugi byłby markizem. A jeżeli nie, no to jest Jan Kowalski i, i to, że był baronetem, to jest gdzieś tam napisane później. No i w wyniku tej dyskusji powstały zalecenia, tak? Rozumiem, że... Tak, żonę? znaczy jedno zalecenie, właśnie dwupunktowe tak, to nie jest właściwie... To też nie jest temat, który elektryzuje większość społeczności, bo tak jak Paweł Jarek mówił, nawet pomimo tego, że poinformował większość najaktywniejszych wikipedystów, to ruch na tej stronie był średni w porównaniu do no, wielkości społeczności i raczej rozmawiało jedno grono. To, to nie jest tak, że każdy się wypowiedział jednym komentarzem, tylko to była rozmowa między może kilkunastoma osobami. I, i większość osób raczej tak to no, obserwowała z boku. Także to, to, to nie jest jakiś tam temat wielki, aczkolwiek dotyczy wielu, wielu artykułów, więc Pałerek chciał to nagłośnić tak, żeby potem nikt nie był zdziwiony, no bo jednak to dotyczy wszystkich całej arystokracji, innej tam szlachty, osób, które nie dostały jakieś tytuły w już dzisiejszych czasach nie arystokratycznych, ale powiedzmy za zasługi, tak jak to jest na przykład w Wielkiej Brytanii. Mhm. No więc ty jak zwykle odsyłamy do linku, jeśli ktoś chce się zapoznać z Tą dyskusją to zapraszamy. Link. No, a przede wszystkim, właśnie z, z konkluzjami, bo to no być tak, może nie będą najważniejsze. Mm -hmm. Jeżeli jest ktoś, kto pisze jakieś artykuły o osobach, który, które są znane z tego, że im przysługują tytuły, właśnie chociażby arystokracja, no to troszeczkę będzie inaczej pisał te artykuły od mm tego. Mhm, mhm. Mm Kolejna rzecz, o której mieliśmy powiedzieć, to wniosek grzdacza, czyli użytkownika Wikipedii na temat archiwizacji artykułów w Wikipedii. To jest, no może ktoś z was opowie, Marku, bo ty się wypowiadałeś chyba tutaj e, też. Tak, ten wniosek mi się osobiście bardzo podoba. Do, jest napisany pod wpływem ostatniej dyskusji o kolorach, Infoboksów, której podsumowanie będzie później kiedyś w następnych audycjach i upomina, żeby przy edytowaniu zwracać uwagę na to, jak to potem będzie technicznie obrabiane za kilka lat, czyli to, co już kiedyś mówiliśmy, żeby oddzielać treść od formy. No właśnie, nadchodzą zmiany w Wikipedii wyglądu i, i rzeczywiście trzeba na to uważać. Znaczy powiedziałbym, znaczy że zmiany są ciągłe. Mm -hmm. Są stałe, tak. Tak, ja tak znaczy te, te, sta, te, te, te zmiany są stałe i na przykład ostatnio zmienił się wygląd edytora wizualnego i, i coś tam jeszcze, i coś tam jeszcze można by wymieniać. Nawet w oderwaniu od tych zmian, które są całkiem, no, określony front mają, bo to jest, to jest centralizacja badań użytkowników w fundacji Wikimedia Foundation w San Francisco i produkowanie takiego oprogramowania, które by rozwiązywało konkretne problemy konkretnych użytkowników. Tak to można by powiedzieć. A tutaj to jest raczej historia taka, żebyśmy, nawet jeżeli ktoś się nie zgadza z tezą, że czytelnik jest ważniejszy niż wikipedysta, to jednak żeby ten wikipedysta miał brał jakoś tak pod rozwagę to, żeby to, co tworzy, było przerabialne kiedyś tam. Ja na to mam to słowo takie niewdzięczne angielskie reusable. Takie, żeby to dało się kiedyś jeszcze ponownie wykorzystać w sposób, którego no, który nie jest najbardziej oczywisty dla, dla piszącego. To może jest takie, jest takie zagmatwane, ale na przykład no jeżeli piszemy, tutaj jest taki, taki przykład podany, właśnie Żydacz podał, jeżeli piszemy w jakiś y, wzór matematyczny, to nie piszmy tak po prostu z palca, tylko powinniśmy oznaczać to z z specjalnymi tagami, znacznikami, i one wtedy oprogramowanie wie już dokładnie, y, y, że to jest wzór. Y, na mm -hmm, przykład, jeżeli mm -hmm. osoba jest niewidoma, y, to sobie skorzysta z y, jakiegoś tam oprogramowania, który to przeczyta, y, treść strony i wtedy, jeżeli y, coś by nie było w nawiasie takim, w znaczniku, no to y, twierdzenie Pitagorasa przeczytałaby jako, jako jeden wyraz i wyszedł dosyć dziwnie, y, bo to nie byłby a kwadrat równa się, tylko a2 y, tam równa się b2, coś tam. i, i y, y, y, y, y, w niektórych sytuacjach tego typu zapis brzmiałby absurdalnie. A jeżeli już ktoś pomyśli, że on nie pisze tylko dla siebie, tylko dla czytelnika, to wtedy, jeżeli użyje tego znacznika, to wtedy i komputer wie, że tutaj na stronie jest użyty jakiś wzór i całe oprogramowanie, które jest napisane na potrzeby kogoś, kto być może nie ma takich umiejętności jak większość społeczeństwa i na przykład ma problemy ze wzrokiem, czy tam ze słuchem, czy tam jeszcze z czymś tam i, i, i przerabia sobie taką treść, czy taką, taką treść w jakąś inną formę, to właśnie chodzi o to, żeby, żeby ta, ta, ta treść, którą my dodajemy miała formę no, niekoniecznie nie taką, jaką my ją postrzegamy, tylko żeby, żeby dało się to przetwarzać właśnie. Warto zwrócić uwagę też, że część osób może protestować przeciwko takim zapisom przyswajanym dla komputera, argumentując, że taki wzór źle wygląda, tak, bo on jest troszeczkę niżej, tak, on ma większą czcionkę, więc spotkałem się z opiniami, że taki wzór zapisany w tym kodzie jest mniej czytelny, jest... Mm, niedostosowany do, do wyglądu ogólnego strony, jaki on sobie wymyślił? Tak, albo albo mniej estetyczny w danej sytuacji, albo ogólnie mniej, mniej estetyczny. No to jest taka sprawa, że jednak każdy lubi, żeby to, co on zrobi, żeby mu się podobało. A tutaj napotykamy na taką barierę, że właściwie to... Każdy może oceniać sobie daną rzecz w swój własny sposób, i też nie wszyscy sobie zdają sprawę, że ktoś ze względów na jakieś cechy, które niekoniecznie są od niego zależne, których nie wybiera, na przykład ma niewielką czy znaczy ma kiepską sytuację materialną i ma komputer o niewielkich wymaganiach czy tych możliwościach, tak? Więc. Więc mhm. y, nie może stosować najnowszych hitów y, oprogramowania, tylko jedzie na starszym oprogramowaniu. Więc żeby to miało kompatybilność steczną, y, Więc być może kompatybilność wsteczna nie jest estetyczna, a ktoś o tym nie pomyśli. No i, i jest taki problem, żeby jednak y, brać pod uwagę grupy, które y, są w jakiś sposób słabsze. Czy to technicznie, czy to osobiście. A to też, żeby właśnie brać pod uwagę jakieś przyszłe zmiany. To znaczy, żeby komputer sam z siebie wiedział, bo być może ktoś zasysa w jakieś większej ilości danych i chce wyłapać wszystkie artykuły, na których jest coś napisane właśnie tymi, już trzymajmy się, wzorami matematycznymi. Jeżeli wzór matematyczny będzie napisany w znaczniku, no to wtedy ta osoba szybko sobie uzyska ten, ten, ten artykuł jako tam jeden z, z listy. A jeżeli ktoś napisze sobie bez tego, dlatego że uważa, że powiedzmy źle wygląda, no to w takim razie ta osoba, która już by chciała wykorzystać te wszystkie informacje dla swoich jakichś tam celów, już będzie miała trudniej. Mm -hmm. No akurat w przypadku wzorów matematycznych tworzy się po prostu taki obrazek PNG, który no, nie jest do edycji, ale... To znaczy to, czy się tworzy obrazek, czy nie, to jest do ustawienia w preferencjach, bo tam nie tylko musi się tworzyć obrazek, ale też jakoś inaczej to może być yy, yy, przerabiane przez stronę. Tak, ja... no, tak. Zresztą to on też jest edytowalny, ale w troszeczkę inny sposób, bo to jest specjalny język od tego. Latek. Yy. Mm -hmm. Tak, także to jeżeli mówimy o, o wzory matematyczne, ale też jest mnóstwo innych rzeczy, właśnie mm -hmm. tak jak niektórzy uważają, że powinniśmy zatrzymać kolory w infoboksach dlatego, że na przykład są winogrona białe i czerwone i najlepiej, żeby infoboks, który jest o winogronach białych był, miał jakieś tam jasne tło, a ten o czerwonych miał ciemne tło. I, I wtedy on może powiedzieć: No, dobra, Tar, ty uważasz, że powinno być inaczej, ale ja uważam, że powinno być inaczej, więc jest jeden do jednego. Tylko problem jest taki, że ten, kto tak twierdzi, prawdopodobnie nie zna, nie bierze pod uwagę, że może ktoś coś już wcześniej wymyślił, odkrył, że na przykład ktoś ma problemy ze wzrokiem albo mm -hmm. y inaczej postrzega kolory, bo przecież nie są, daltoniści nie są jedyną grupą osób, które inaczej postrzegają kolory. Są też inne zaburzenia wzroku, więc być może to ten taki podział na jasny i ciemny, czerwony w tym przypadku, nie dla każdego będzie od razu tak sugestywny, no bo ktoś zobaczy, tu jest jaśniej, tu jest ciemniej, ale nie rozpozna tych kolorów, więc to mu nic kompletnie nie da. E, więc ktoś inny pomyśli, no dobra, to w takim razie, ale no to dla niego nie będzie ta informacja, ale dla tych 80 zdrowych procent społeczeństwa, czy tam 95, będzie. E, no dobra, tylko pytanie, czy piszemy w Wikipedii dla 90%, 5%, czy jednak do 100%. Mhm. I ty... To jest coś, co, co się nazywa accessibility i... E, i, i no, jest dosyć dużym problemem, bo przecież wikipedysta nie ma obowiązku znać wszystkich problemów internetu, a my, to znaczy ludzie, którzy jednak zauważają takie problemy, chcielibyśmy nauczyć społeczność i to jest z różnym skutkiem. Stąd właśnie ten esej, tak. Yy, a podsumowaniem moim zdaniem całego tego wywodu powinno być przejdźmy jak najszybciej na wikidane. A też to jest, to jest jeszcze inna sytuacja. Mhm. Yy, mamy już mało czasu, bo została nam ostatnia minuta. Nie wiem, czy następny temat ruszyć, czy po prostu już chyba zakończymy na dzisiaj. W takim razie reszta w następnym przeniesiemy, przeniesiemy na następny raz. Yy, spotykamy się w soboty po 12.00. Można nas słuchać na żywo, można dołączyć do naszej rozmowy poprzez hangouta. Wystarczy wysłać takie zgłoszenie. bo to jest publikowane też na stronie Google Plus w Hangoucie, także na żywo można nas słuchać. Można z nami się kontaktować poprzez Facebooka na przykład, bo Irca tutaj nie uruchamiamy. Ale jeżeli ktoś by bardzo chciał Irca, to możemy uruchamiać, także... No, ale nie, nie było takiej potrzeby przez no, lata już można powiedzieć, że, że, że to, to jakoś nie zadziałało, więc korzystamy z tego, co działa. No i cóż, tematy, można też dodać własne pomysły na tematy, które można wpisać w, w takim notatniku, który jest do edycji, każdy może go edytować, każdy może tutaj dodać temat, który go interesuje, albo chce o nim opowiedzieć coś, albo zwrócić na niego uwagę, my się przyjrzymy. I, i, i, z, i zastanowimy, czy, czy o nim coś będziemy w stanie powiedzieć. No i zapraszamy na kolejny rok pracy Wikiradia i nowin Wikiradia. Zapraszamy również do słuchania audycji Wolna Kultura, która to audycja powstała dzięki nowinom Wikiradia, oddzielona po prostu została ta część dotycząca wolnej kultury i jest oddzielnym podcastem w tej chwili. Zaraz dodam tutaj linka na koniec naszych notatek z dzisiejszej audycji drugiego tygodnia 2015 roku. I to wszystko w takim razie. Do usłyszenia. Dziękuję Ci Szymon, że byłeś z nami dzisiaj. Dziękuję. I Marek Mazurkiewicz. Do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia.